Mamy prezentacji, więc prosimy, żeby sobie wizualizować plastycznie, o czym będziemy mówić, czasami może być ciężko. Sprawdź czy mikrofon jest okay. włączony. Raz, raz. Tak. Okay. No i chciałem, jak że nie mamy prezentacji, chciałem szybciutko powiedzieć mniej więcej o czym będziemy mówić. Skorzystaliśmy z z teorii zaproponowanej przez Bergera i Luftmana w, w książce Społeczne Tworzenie Rzeczywistości, żeby wyjść od pojęcia uniwersum symbolicznego, w którym u nas jest Kościół Rzymskokatolicki. Skorzystaliśmy także z książki Seks a religia autorstwa Daga na Enzio, gdzie, gdzie mowa jest właśnie o seksualności w kontekście różnych religii świata. Oczywiście my skupiamy się na religii chrześcijańskiej. Poza tym skorzystaliśmy z książki Antropologia religii, w której to jest rozdział Ciała jako jego symbol, gdzie mowa jest o anomaliach i sposobach radzenia sobie z nimi według koncepcji Mary Douglas. Poza tym też korzystamy z katechizmu kościoła katolickiego, żeby właśnie odwołać się do traktowania anomalii, jaką tu, tu jest homoseksualizm w uniwersum symbolicznego kościoła żydko katolickiego I jeszcze, jeszcze chcieliśmy właśnie opowiedzieć o polskiej grupie chrześcijan LGBT, którą można znaleźć na stronie Wiara Tęcza. Która, która to właśnie stoi, stoi niejako w centrum tych naszych rozważań i oczy, co bardziej rozwinie Hubert to teraz od początku zaczniemy od, od materiału. Tytuł wystąpienia przypomnij, przypomnij. to naszego wystąpienia to jest wiara, a różnorodność oblicza seksualności, czyli antropolog wobec chrześcijańskich interpretacji środowiska LGBT. Zaczynając, trzeba wspomnieć o bardzo ciekawej publikacji z roku 2011. Dach Oisen Dag Oisin czyli norweski religioznawca, w swojej książce Seks a religia od Balu dziewic poświęty seks homoseksualny stwierdza, że istnieje ścisły związek pomiędzy religią a seksualnością jednostek. Związek ten opiera się na wyznaczaniu kontroli i granic między tymi co dozwolone a niedozwolone w życiu seksualnym wyznawcem. Problem ten odnosi się do relacji hetero i homoseksualnych, a to badając historię największych grup wyznaniowych świata, czyli chrześcijaństwa, islamu, judaizmu i hinduizmu, stwierdza, że pomimo deklarowanych wytycznych na przestrzeni wieków, nie były one ściśle przestrzegane przez wspólnoty, co też jest widoczne w, w tekstach, o który, w których zacytujemy. Dzieje się to również współcześnie. Odniesienia do źródeł religijnych w przypadku Biblii nie dają jednoznacznej odpowiedzi, czy homoseksualizm powinien być potępiany, czy powinien być akceptowany. Przy czym w uniwersum, o którym mówimy, stawiamy tezę, że argumenty pojawiające się w dyskursie mają charakter i podłoże ideologiczne, dogmatyczne i religijne, I argumenty te pojawiają się w stosunku do pozytywnego, jak i negatywnego wizerunku osób homoseksualnych w kościele. Na, na podstawie argumentacji można stwierdzić, że dyskurs na temat seksualności we wspólnotach chrześcijańskich zawiera się pomiędzy dwoma interpretacjami, których źródłami są treść Biblii oraz tradycja kościołów chrześcijańskich, czyli wspólnot. Pierwsza opcja, która jednoznacznie potępia homoseksualizm jako anomalię, prezentuje się w polskiej rzeczywistości poprzez konserwatywnie nastawiony kościół rzymsko-katolicki. Zaznaczyć przy tym trzeba, że Kościół nie jest monolitem ideologicznym, zatem można zetknąć się w tej instytucji religijnej z bardziej liberalnymi poglądami, np. w Zakonie Dominikańskim. Drugim biegunem jest stanowisko mniejszych wspólnot chrześcijańskich, to znaczy niektórych kościołów protestanckich oraz kościołów katolickich, jak na przykład Kościół starokatolicki, o charakterze kumenicznym. Postulują one włączenie i akceptację osób homoseksualnych w swoim środowisku aby umożliwić im korzystanie ze wszystkich sakramentów, w tym święt kapłańskich, a także skorzystanie z sakramentu małżeństwa dla parach homoseksualnych. Przedstawione stanowiska wychodzą z, e, z założenia, że płeć jest zdefiniowana poprzez orientację seksualną. Jednak różnią się w interpretacji tego fenomenu. Życie mężczyzną czy kobietą w oczach Boga i wspólnoty oznacza przyjęcie pewnych norm społecznych, które mają budować tożsamość religijną. Tożsamość płciowa jest istotnym elementem tożsamości. Osoby deklarujące swoje poglądy na wspomnianym polu dyskursywnym borykają się z problemami zdefiniowania relacji pomiędzy wiarą, tolerancją, akceptacją a seksem. Rolą antropologa w chrześcijańskim dyskursie na temat seksualności jest poszukiwanie argumentacji oraz praktyki ich manifestowania w społecznościach wiernych. Dyskurs ten zamknięty jest pomiędzy dwoma światopoglądami, Drugi źródłem jest przede wszystkim nowy testament oraz tradycja. Ważne z punktu widzenia badacza będzie z pewnością stosunek pomiędzy dogmatycznymi założeniami a ich manifestacją w życiu codziennym. W polskiej przestrzeni medialnej stykamy się na co dzień z negocjacją obydwu stanowisk. W niniejszej pracy pragniemy przedstawić ich podłoże dogmatyczne, połącząc się na oficjalne źródła, wyklarowane poglądy oraz źródła internetowe. Warto przemyśleć yy, to, jaką rolę płci seksualność pełni właśnie w naszym polskim kontekście. I Jeszcze jeżeli chodzi o rozdziew między owymi dogmatycznymi założeniami, a ich, a ich manifestacją w życiu codziennym, to możemy posłużyć się też cytatem Bowy, która właśnie rozróżnia pewien oficjalny deskost, o którym zaraz będę mówił, a także jego jakby indywidualne interpretacje przez poszczególnych księży. No i oczywiście żadne, żadna indywidualna interpretacja nie może odzwierciedlać w 100% oficjalnego dyskursu, ponieważ wtedy doszłoby do tak zwanego fetyszyzowania normy. Dlatego też Ufrasziew umożliwia przeróżne zjawiska, które, można, które bardzo fajnie ilustruje taką anegdotą, że w pewnym, w pewnym irlandzkim, gejowskim salonie masażu pewien ksiądz dostał zawału serca który przyszedł tam Inkognito, ale na, na szczęście znalazło się dwóch innych incognito księży, którzy udzieli mu ostatniego namaszczenia. A teraz chciałem, teraz chciałem przejść do koncepcji uniwersum symbolicznego według Bergera i Luchmana. Koncepcja ta opiera się przede wszystkim na pojęciu uprawomocnienia. I uprawomocnienia te wytwarzają nowe znaczenia, które służą integracji znaczeń już włączonych w uniwersum symboliczne. Uprawomocnienie czyni obiektywizację obiektywnie dostępnymi i subiektywnie uznanymi. Uprawomocnienie tworzy w końcu właśnie uniwersa symboliczne, które są kompleksami tradycji teoretycznych, które integrują różne obszary znaczenia i ujmują porządek instytucjonalny jako jedną symboliczną całość, czyli symboliczną. W uniwersum symbolicznym zamieszkują jego członkowie. Żadne uniwersum symboliczne jednakże nie ma charakteru ostatecznego. Jego trwałość jest niepewna i narażona na pęknięcia. Dlatego muszą istnieć mechanizmy pojęciowe, które je podtrzymują, aktualizują i chronią przed nowymi wrogami, które zagrażają jego spoistości, podają je wątpliwości. Okay. Owe mechanizmy pojęciowe konstytuują oficjalny dyskurs. Jak już, jak już wspomniałem, granice dyskursu chrześcijańskiego na temat, może chyba wspomnę, na temat seksualności zamykają granice tego dyskursu w ramach jednego uniwersum znaczeń i symboli. Wspólna dla całego pola badawczego sieć znaczeń i symboli religijnych jest wykorzystywana, aby samo potwierdzać własne przekonanie i w ten sposób utrwalać. Warto zastanowić się, jak w jednym uniwersum symbolicznym pojawiają się tak odmienne zdania na temat zachowań nieheteronormatywnych we wspólnotach. Wewnątrz uniwersum symbolicznego rzymsko rzymskokatolickiego homoseksualizm jest anomalią. Wobec tego podejmuje się strategię mającą oswoić istnienie tejże anomalii. Strategie te konstruują pojęcie seksualności w opozycji do anomalii, jaką jest homoseksualizm. Seksualność więc jest charakteryzowana na zasadzie opozycji. Dlatego też homoseksualizm zostaje obciążony przypadłościami, które nie przynależą do przeciwstawionej jej seksualności. Normalnej, zdrowej, zgodnej z zamysłem bożym czy też prawem natury. Mary Douglas wyróżnia pięć takich strategii, jeszcze możemy wspomnieć o jednej dodanej przez Lincolna. I posłużę się niektórymi z nich, aby wykazać, w jaki sposób członkowie Kościoła Rzymskokatolickiego wypowiadają się na temat anomalii. Pierwszym ze sposobów na sobie z anomalią jest jej redefinicja, która odpowiednio umiejscowia anomalię w uniwersum symbolicznym. W kontekście homoseksualizmu warto przywołać określenia sodomity i pederasty. Pierwsze odwołuje się do starotestamentowej przypowieści o Sodomie w której miłość seksualna dwóch mężczyzn została okrana przez Boga, co jednak, co jednak nie jest takie oczywiste, że właśnie dlatego została okrana oczywiście powie Hubert. Natomiast zdefiniowanie homoseksualisty jako pederasty w sposób korelatywny, czyli jeżeli A, to i B, wiąże homoseksualizm z pedofilią. Takie próby powiązania można zaobserwować w wypowiedziach księdza Oki, który w jednym który w jednym szyku wymienia na przykład homoseksualizm, pedofilię, kazirostwo, lewactwo, maniu seksualną w ten sposób homoseksualizm jednoznacznie poza sferą zdrowia seksualności razem z ewidentnymi dewiacjami. Drugim ze sposobów radzenia sobie z problemem jest wykluczenie osób homoseksualnych przez zastosowanie fizycznej kontroli. W przypadku gejów i lesbijek społeczna klasyfikacja związków mężczyzny i kobiety, która jest uprawomocniona przez historię Adama i Ewy oraz e, katechizm kościoła katolickiego, została, zostaje zakwestionowana przez związek albo interne zbliżenie się właśnie dwóch mężczyzn dwóch kobiet. Fizyczne wykluczenia można odnaleźć w historii kościoła rzymskokatolickiego. E, w kontekście historycznym tu właśnie przychodzi z pomocą książkę en Encio. Najbardziej wyrazistym przykładem takiego wykluczenia jest wrzucanie ciał homoseksualistów do morza po obciążeniu zwłok ciężkim przedmiotem. Zabieg taki mało unicestwić ciało na całą wieczność, zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i symbolicznej. Poza tym w historii kościoła rzymskokatolickiego mamy do czynienia z karami śmierci przez spalenie na stosie, wprowadzane np. przez cesarza Teodozjusza już w 390 roku, czy też to spektakularnym torturowaniem na widoku publicznym, czyli gdzie y, y, y, y, y, y, np. dokonywało się amputacji narządów płciowych, duszenia garotą, kastrowania, czy też wieszenia głową w dół i pozostawienia w tej pozycji aż do śmierci, yy, albo też zakopywanie żywcem. Jeszcze, jeszcze, yy, yy, jeszcze sposób radzenia sobie z anomaliami przetoczony przez yy, Lincolna. Yy, mogą być one bowiem źródłem rozbawienia jej wesołości. Yy, humor jest oparty na poczuciu absurdu, poczuciu tego, że coś nie pasuje, bez względu na to, czy traktujemy to życzliwie, czy też okrutnie. Symptomatycznie dodaje to metafora księdza Oki, który porównuje seks homoseksualny, już słynne, zrobiło to porównanie do tłoka silnika poruszającego się w róże wydechowej zamiast w, cy w cylindrze silnika. Ostatnim sposobem postępowania z anomaliami jest nadanie te tejże etykietki niebezpiecznej, również na płaszczyźnie symbolicznej, czyli tutaj religijnej. Dewiacyjne jednostki mogą zostać w ten sposób napiętnowane i w niektórych przypadkach być aktywnie prześladowane. Zgodnie z pierwszym listem do Rzymian, czyny homoseksualne są karą Bożą, zabawą, kwarstwą i odwrócenie się od Boga. Kto zaczyna służyć stworzeniom, czy wizerunku ptaków na przykład odwraca się od Boga i wówczas Bóg wydaje ich na pastwę bezlecnych namiętności, co, co wielokrotnie utożsamione było z opytaniem przez siły nieczyste. Tu mamy ciekawy przypadek takiego dialektycznego paradoksu, ponieważ fakt, że Bóg odwraca się od człowieka, czy też człowiek odwraca się od niego, Bóg wydaje go na, na pastwo w namiętności, co to samo jest z, z ingerencją szatana, który wymusza na biednych ludziach grzeczne obcowanie. Warto tutaj podać przykłady. Pierwszym z tych przykładów, o którym właśnie tutaj mówił Dominik jest pierwszy list do Rzymian Świętego Pawła, warto tam zajrzeć, jest jednostronnie pokazany w jaki sposób w jaki sposób osoby, osoby homoseksualne, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, co też jest nowością w, tej, w tym dyskursie religijnym, bowiem chrześcijaństwo jako pierwszy, święty Paweł jako pierwszy wskazał na to, że Homoseksualizm między kobietami jest, jest czymś niewłaściwym. E, cytując tak pokrótce e, Katolicy Kościoła Katolickiego, zauważymy, że w jaki sposób Kościół Katolicki właśnie stara się radzić z anomalią, którą z homoseksualizmem jako anomalią. Akt, cytuję, Katolicki Kościoła Katolickiego, rozdział 2357. Akty homoseksualizmu w samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane. Są sprzeczne z prawem naturalnym, wykluczają z akty płciowego dar życia, nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie mogą zostać zaaprobowane. Kolejny cytat. To jest kolejny, czyli 2358 rozdział. E, Pewna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głębokie osadzenie skłonności homoseksualnych. Skłonność taka obiektywnie nieuporządkowana dla większości z nich stanowi trudne doświadczenie. Powinno się traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakikolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Mamy w pewnym sensie tutaj dwugłos. To znaczy z jednej strony e, pierwszy cytat idzie za tą sugestią św. Pawła, która mówi o wykluczeniu oraz o tym, że osoby ze środowisk LGBT powinny albo wybrać powód do heteronormatywności w ich rozumieniu, albo zdecydować się na ascezmę. I to udawania kolejny cytat. Osoby homoseksualne są wezwane do czystości dzięki cnotom panowania nad sobą, które uczą o wolności wewnętrznej. Tak skrótowo przedstawiona narracja Kościoła Katolickiego pozwala nam zrozumieć pewne, pewne sytuacje, jakim jest na przykład wypłat ostatnio profesora księdza Bortkiewicz'a a także wypowiedź w mediach, które, które dla nas, antropologów i etnologów, są, są właśnie na granicy takiej w pewnym sensie nawet, etyki. Z jednej strony dla nas ta granica etyki już została przesunięta ze strony dyskursu i tego uniwersum symbolicznego, w jakim porusza się Kościół katolicki, oni są zgodni co do, co do swoich dogmatów i uważają to wszystko za, za słuszne i racjonalne. Stanowiska, natomiast sta, stanowiska naukowe oraz stare naukowe, które nie prezentują do tego, aby brać udział w życiu religijnym, jednak mają, mają na to życie i na interpretację pewnych pojęć, wpływ. Na przykład wspomniane tutaj obiektywizacja tego, co Kościół uznaje za anomalię, powoduje reakcję właśnie ze strony, reakcje ze strony właśnie Kościoła katolickiego, episkopatu. Z czego przykładem jest do świętej rodziny. Z nowymi teoriami naukowymi Kościół rzymsko-katolicki musi sobie radzić. Wymienione sposoby nakierowują na dosyć spójny sposób rozmawiania. Jednak nie rozwiązuje to problemów takich jak, w jaki sposób traktować homoseksualnych wiernych, czy ich spowiadań, skoro orientacja seksualna decyduje już o ich potępieniu, czy orientacja seksualna i tożsamość płciowa, która się nie wiąże, ma kluczowy wpływ na praktykę religijną i spełnianie postaw wyznaczników chrześcijańskiej etosu Wiele z tych problemów pojawia się w mediach i publikacjach i są nagłaśniane, nie są aż tak dokładnie analizowane, są one po prostu nagłaśniane i nie są podane większej refleksji, co jest ogromnym pole działania dla antropologów. Podobny rozdział właśnie, jak wspomniałem, ma tekst napisany przez biskupa Kazimierza Ryczana reprezentujący stanowisko Episkopatu Polski. Wspólnota Kościoła w sposób integralny patrzy na człowieka i jego płeć, dostrzegając w niej wymiar cielesno-biologiczny, psychiczno-kulturowy oraz duchowy. Nie jest czymś niewłaściwym prowadzenie badań pod, nad wpływem kultury na płeć. Groźne jest natomiast ideologiczne twierdzenie, że płeć biologiczna nie ma istotnego znaczenia dla życia społecznego. Jest to, jest to ta interpretacja wskazuje jednocześnie na, wskazuje jedno, jednocześnie na to, że Kościół Katolicki nie jest zainteresowany i wręcz boi się badań nad płcią kulturową. Płcią kulturową. Na, natomiast drugiej wskazuje na pewną integralność jednostki, co daje, y, wprowadza nas w inną interpretację, y, która jest jak najbardziej za akceptacją płci, y, płci kulturowej oraz seksualności które powinny mieć wpływ i rzeczywiste miejsce, na akce miejsce w, w wspólnotach chrześcijańskich. Ym, stanowisko... Yy, yy, brak akceptacji osób homoseksualnych publikuje wiele dylematów etycznych, bowiem oddzielenie kwestii seksualnych od reszty tożsamości implikuje rozdział pomiędzy pragnieniem stworzenia uczciwego związku z drugą osobą, a wymaganiami wspólnoty, która posługuje która posługuje się nieprzyjemną interpretacją. Czego przykładem jest na przykład, na stel, yy, yy, czego przykładem jest właśnie w Nowym Testamencie jeden z fragmentów, to znaczy sam Jezus na pyta, na podczas, rozmowy, yy, podczas rozmowy z uczniami na temat małżeństwa wypowiada się, cytuję, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym jest to dane. Bo, są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili, i są niezdatni do małżeństwa, którzy ludzie ta, takimi uczynili. Są i tacy bezżeni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezrzeni. Daje to pole do interpretacji, yy, gdzie właściwie, jeśli osoby homoseksualne, na co wskazują też badania, yy, są takie, bo takie się urodziły, i to jest tendencja psycho, psychiczna, biologiczna, I nie ma na to wpływu. Yy, Życie w przekonaniu, że jest to grzechem, powoduje to, że nie można zaakceptować siebie i nie można zaakceptować yy, drugiej osoby, to znaczy nie można tworzyć wspólnoty i etosu prawdy yy, w życiu we wspólnocie. Inną historią jest także, powracając, interpretacja wątku Sodomi i Gomory. Mianowicie, z jednej strony yy, z tej interpretacji korzystają. Yy, obie strony dyskursu. Można to opisać pomiędzy interpretacją e, interpretacją literalną, a kontekstową. Interpretacja literalna polega na dosłownym odczytywaniu e, odczytywaniu tekstu Biblii, Starego Testamentu, gdzie, gdzie się pojawia kara, ta musi zostać wymierzona kara i współcześnie, niezależnie od kontekstu. Sodoma i Gomora jest przedstawiona jako miasto, w którym miasto pełne orki e, pełne bezbożności, Czego przykładem jest sytuacja, gdzie aniołowie, wysłańcy Boży w domu Lota goszczą, przychodzą do nich sodomici i, i pragną jakby w niektórych tłumaczeniach, na co wskazują też kościoły właśnie, kościoły amerykańskie, istnieje interpretacja, gdzie oni chcieli poznać, yy, poznać nowych gości w celu ich zgwałcenia, co naszego znaczy odbycia stosunku homoseksualnego. To jest dosyć interesujące, bo z jednej strony można patrzeć na to, że, na to jako dowód bezbożności, z drugiej natomiast dodając kontekst, wskazać, że yy, Sodoma i Gomara była po prostu miastem niegościnnym. Gwałt był formą pogorzenia przeciwnika lub osób yy, nieprzyjmowanych. W takim kontekście jednym z największych grzechów było właśnie nieugoszczenie nie nie wędrujących, wędrujących pielgrzymów wnioskiem z wynik, wynikającym z tego wszystkiego jest to, że Biblia nie daje jednoznacznej odpowiedzi dla interpretatora proces interpretacji może przygać z dwie różne strony, nie jest on wolny od kontekstu teorii nauk społecznych i kulturowych to jest feministyczna który queer z pewnością miał wpływ na nowo odczytania świętych tekstów i przyczynił się do zaproponowania, zaproponowania innych rozwiązań we wspólnotach chrześcijańskich. Yy. Na przykład, co yy, jest by powiedzieć Barbary Kapturkiewicz, zauczcielki ruchu wiara tęcza. Oczywiście, że nie. Tym, którzy tak twierdzą, odpowiadam, że w kościele ma prawo być każdy. Nawet mimo pewnych kościelnych przepisów i nauczania w określonych tematach, które nie mają przecież rangi dogmatu. One się z biegiem czasu mogą zmienić, a póki co zasada jest taka, że Kościół jest dla każdego. Każdy ma prawo czuć miłość Boga i to nie jest kwestia orientacji seksualnej, czy tożsamości płciowej, ale realnej. Argumentacja, która się pojawia... Właśnie kolejne argumenty pojawiają się w bardzo interesującym filmie, w dokumencie z Barin dla z roku 1977 roku, który, który pokazuje ten konflikt pomiędzy dogmatycznym, bardzo ścisłym, bardzo restrykcyjnym kościołem luteranckim w USA, a osobami, które wychowały się w tym kościele i otwarcie przyznają się do swojej orientacji. Akceptacja różnorodnej seksualności jest jednym z czynników definiujących płeć. Według interpretacji środowiska LGBT do prawdziwego życia w tej wspólnocie konieczna jest akceptacja swojej płci seksualności. Skoro różne orientacje seksualne nie są niczym złym, jak odnieść jedno życie we wspólnocie? Związek jednopłciowy, jednopłciowy z tego założenia nie powinien różnić się od związku heteroseksualnego. Co oznacza, co że dla osób, które. Co oznacza, że jak wskazuje Towarz Pucharski w swoim artykule z kościoła, artykule ze strony Kościoła Starokatolickiego, że najważniejszym elementem w związku między, między partnerami nie jest orientacja seksualna i życie intymne, ale coś, co buduje ten związek, to znaczy wierność i wierność oraz etos chrześcijański, który się właśnie odnosi do codzienności. To znaczy, ważniejsze jest, żeby być dobrym chrześcijaninem, niż, niż, niż skupiać się na, na fizycznym aspekcie realizacji tej miłości. Są zmiany, to trzeba wspomnieć, że y, o tyle sytuacja w Polsce jest. jest przypomina tą sytuację z, z filmu Zbawienie dla Gejów, o, o tyle w państwach takich jak Norwegia, Holandia, Hiszpania i Anglia. Y, doszło do właśnie y, w kościach protestanckich do równo, równouprawnienia równouprawnienia osób homoseksualnych heteroseksualnych w kwestiach dostępu do wszystkich sakramentów. Norwegia jest przykładem, w którym nawet kościół chrześcijański zaangażował się w promowanie właśnie idei równouprawnienia, powołując się, powołując się na swoje właśnie zaplecze dogmatyczne. Odnosząc takie interpretacje na własny grunt, musimy stwierdzić, że w polskiej rzeczywistości zaob zaobserwujemy też ogromną dysproporcję pomiędzy stanowiskiem Episkopatu a kościołami, których częścią są e, osoby LGBT. E, ten, ta dysproporcja przedstawia się szczególnie w, w mediach oraz publikacjach, e, gdzie na dobrą sprawę Kościół Katolicki ma monopol zarówno na prawodawstwo, yy, sugerowanie prawodawstwa, jak i, yy, jak i yy, wypowiedzi medialne. Yy, Dobre. Kończąc całą wypowiedź, żeby już nie przedłużać. Podsumowanie. Jeszcze, jeszcze wspomnę odnośnie katechizmu kościoła katolickiego, że owe fragmenty, które czytał Hubert, znajdują się pod tytułem Czystość i homoseksualizm, co bardzo fajnie uzupełnia tutaj teorię Mary Douglas. Jeżeli chodzi o, o list napisany przez biskupa Kazimierza Ryczana, to był to list znany w mediach jako list Episkopatu Polskiego na Niedzielę Świętej Rodziny i chciałem jeszcze przytoczyć jakby interpretację tego listu przez środowisko LGBT w postaci eseju zamieszczonego na stronie Wiara Tęcza o ile, o ile właśnie w Katechizmie Kościoła Katolickiego mamy do czynienia z tą ambiwalencją gdzie homoseksualista jest określany jako nieuporządkowana ale jednocześnie mówi się, żeby postępować z nim wobec niego z delikatnością to właśnie ta ambiwalencja ta ambiwalencja jest problematyczna dla uniwersum symbolicznego kościoła już na etapie homoseksualisty jako homoseksualista, a kiedy homoseksualista staje się, równocześnie się katolikiem albo rości sobie prawo do bycia w tym kościele na jakby na oficjalnych zasadach, o czym zaraz powiem, to jako problem się podwaja i, i bardzo kwestionuje spójność tego uniwersum kościoła katolickiego. Bardziej lub pan mówią, że rozwój chrześcijańskiej myśli teologicznej wynika z heretyckich wyzwań wobec oficjalnej tradycji. Na przykład koncepcja Trójcy Świętej uznana za odwieczną była nieobecna we wczesnych spontach tradycyjnych i została rozwinięta poprzez spory wewnątrz Kościoła z heretykami. I w tym momencie, i w tym momencie próba utworzenia spójnego z Ewangelią konstruktu homoseksualisty katolika zmusi Kościół do teoretycznego opracowania swojego stanowiska, swojego swoje niezgodę na, na takie próby. Aktywiści LGBT sięgają po fragmenty z Ewangelii, próbując w ten sposób uprawomocnić dyskurs akceptacji homoseksualizmu w Kościele. Jednocześnie, co jest tutaj bardzo ciekawe i ważne, większość cytatów na temat braku miejsca dla homoseksualizmu w Kościele pochodzi z cytatów św. Pawła, więc mamy rozdziew znajduje się w samej Biblii, między nauczaniem św. Pawła, które w ogóle dosyć odstaje w wielu miejscach od nauczania Chrystusa, a właśnie nauczaniem Chrystusa. Tym samym automatycznie polaryzują się te dwa podejścia, które uprowadzają właśnie przeciwstawne, przeciwstawne perspektywy. Co ciekawe, anonimowy autor komentarza do listów pasterskiego na Niedzielę Świętej Rodziny właśnie na stronie Wiara Tęcza, określa strategię hierarchów Kościoła jako manicheistyczną, akcentując niejako dualizm zawarty w samym Piśmie Świętym, czyli w nauczaniu Świętego Pawła. Anomalia jaką jest homoseksualizm dla uniwersum symbolicznego Kościoła rzymskokatolickiego staje się herezją, w momencie, gdy pojawiają się podobne roszczenia formowane na gruncie już nie społecznym, ale stricte religijnym. Używając tu ironicznie określenia księdza oki, homoherezja, znajduje wydźwięk na stronie grupy chrześcijan LGBT i wiara tęcza, co zaostrza właśnie ambiwalencję homoseksualisty katolika, która wyraża się w sprzecznościach katekizmu kościoła katolickiego. Działalność grupy, o której mówiliśmy, może zatem zajawiać zupełnie nowe dyskursywne wyzwanie dla polskiego kościoła rzymskokatolickiego i jego definicji seksualności. Dziękuję. Gracias.